Kontynuujemy serię wywiadów z kandydatami na prezydenta Sopotu. Dzisiaj naszym gościem jest pan Tomasz Bojar-Fijałkowski. Dzień dobry. Witam serdecznie. A rozmawiać będą... Maja Grabkowska. I Marcin Gerwin. No, dzisiaj bez Agaty. Także mamy kandydata proponowanego przez SLD, czy jest pan członkiem SLD? Jestem członkiem SLD i jestem kandydatem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dobrze, to y, jeżeli moglibyśmy prosić y, kilka, y, kilka, y, kilka słów na temat tego, czym się pan zajmuje na co dzień. Mam 29 lat. Na co dzień najbardziej zajmuje mnie moja rodzina, y, Monika, z którą wychowujemy Patrycję i Maksymiliana. Y, skończyłem studia na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Zarządzania i Wydział Prawa. Aktualnie na studiach doktoranckich kontynuuję naukę. Jestem nauczycielem akademickim, konsultantem i doradcą. Posiadam pewne doświadczenie również w administracji publicznej, z tymże rządowej, w której pracowałem w latach 2004-2006. Mamy parę pytań odnośnie tego, jak jako prezydent cepot wyobrażałby Pan sobie współpracę z mieszkańcami. Pierwsza rzecz to, czy... Uważa Pan, że mieszkańcy powinni mieć prawo do ogłaszania konsultacji społecznych? Moim zdaniem w, w przypadku społeczności tak niewielkiej, tak bardzo zintegrowanej jak mieszkańcy Sopotu, ta demokracja, z którą mamy do czynienia i której z którą mamy do czynienia w mieście i której świętem są wybory samorządowe, powinna dużo częściej występować. Między innymi właśnie z wykorzystaniem takiego narzędzia, o którym Pan powiedział. Są wspaniałe przykłady na świecie całych krajów, w których demokracja jest dużo bardziej bezpośrednia niż chociażby w naszym mieście. Takim przykładem jest Szwajcaria. Miałem przyjemność być tam przez trzy dni, przez trzy dni z wykładami w zeszłym tygodniu. Rozmawiałem z mieszkańcami. Tam się decyzje o Ogólnokrajowej podejmuje w referendach. U nas referenda w historii całego kraju były tylko dwa. Oczywiście nasz kraj jest dużo większy i populacja jest kilkakrotnie większa od populacji szwajcarskiej. Natomiast te mechanizmy zdecydowanie należy i można również w zakresie konsultacji społecznych takich zażądanych przez mieszkańców. O które mieszkańcy by wnieśli, tak? Czy jak pan powiedział ogłoszonych przez mieszkańców? Tak, Ym... Procedura jest tak proponowana, że konsultacje są organizowane. Na wniosek, na przykład dwu, po, dwu, po zebraniu 200 podpisów. Dokładnie. Liczba podpisów, która byłaby takim poziomem minimum, odpowiednio rozsądnie y, ustalona do populacji y, y, miasta. Myślę, że w przypadku Sopotu liczba 200 podpisów w zupełności daje mandat do tego, żeby takie konsultacje się odbyły. Tych konsultacji w ogóle powinno być więcej i więcej decyzji w mieście powinno zapada, zapadać mhm. za bezpośrednią zgodą mieszkańców. To jest na tyle mała jednostka, to jest na tyle małe, bardzo zintegrowane społeczeństwo, środowisko Sopotu, że naprawdę nie jest to ani trudne, ani kosztowne tak naprawdę. Dobrze. Czy w takim razie uważa pan również, że mieszkańcy powinni mieć prawo do opiniowania projektów architektonicznych, czyli chodzi przede wszystkim o te projekty, które są finansowane ze środków z budżetu miasta? Całą filozofią mojego podejścia, mojej wizji zarządzania miastem, ja mówię najpierw w skali ogólnej, zaraz odpowiem na Pana precyzyjne pytanie. Jeżeli nie, to proszę mnie przywołać do porządku. Cała wizja się sprowadza do tego, że miasto powinno przeakcentować swoje zaangażowanie. W tej chwili na pierwszym miejscu priorytetowym w działaniu miasta, moim zdaniem, są turyści i biznes, a nie mieszkańcy. Wystarczy sięgnąć do ustawy o samorządzie gminnym z 1990 roku, gdzie na porządku jest napisane artykuł na temat władzy w gminie. Jest powiedziane władze w gminie, a Sopot jest gminą miejską, władze w gminie sprawują mieszkańcy. To samo dotyczy powiatu, województwa. Sopot jest i gminą i powiatem. To przede wszystkim mieszkańcy. Oni powinni mieć prawo się wypowiadać na każdy temat, w oparciu o tą inicjatywę, o której Pan mówił, co nie byłoby Szczególnie skomplikowane, a najbardziej już w, tym, w tych kluczowych dla rozwoju miasta aspektach, jak m.in. wydatkowanie pieniędzy publicznych. Sopot jest w tej bardzo szczególnej sytuacji niezmiernie szczęśliwej dla niego, że ma przeszło 300 milionów dochodów budżetowych rocznie. Przy tej populacji, jaka w tej chwili zamieszkuje nasze miasto, to jest prawie 10 tysięcy złotych dochodu budżetowego rocznie na jednego mieszkańca. To jest dwa razy więcej niż Gdańsk, Gdynia i kilkakrotnie więcej niż inne miasta w naszym województwie. Stąd dużo więcej zadań realizowanych przez miasto powinno być ukierunkowanych na mieszkańców. Mieszkańcy, którzy od czerwca do września niestety ponoszą niemiłe konsekwencje i jest to dla nich uciążliwe, że mieszkają w miejscowości turystycznej tak popularnej w Polsce, a ośmielę się powiedzieć nawet w znacznej części Europy, powinni w jakiś sposób uzyskać rodzaj rekompensaty od miasta. Rekompensata od miasta mogłaby polegać na tym, że mieliby najlepszy poziom opieki medycznej, najlepsze drogi, najtańsze usługi publiczne najwyższej jakości, bo to niekoniecznie chodzi, że one muszą być tańsze, przede wszystkim chodzi o to, żeby usług, jakość usług publicznych była wyższa, a w tym przypadku najwyższa. Moim zdaniem mieszkańcy powinni również podejmować decyzje w tych kluczowych elementach, na co tak olbrzymie pieniądze, jak 400 milionów, bo dochodów jest 300 milionów, natomiast wydatków jest 400 milionów. Trochę mam wątpliwości... Czy aż 100 milionowy deficyt, czyli przeszło chyba 2700 zł na głowę, to jest coś z powodu czego Sopocjanie byliby szczególnie dumni i zadowoleni, bo to jest deficyt budżetu miasta liczony per capita dużo większy niż we wszystkich innych miastach naszego regionu. Ja rozumiem, że to są olbrzymie inwestycje. Ale nie do końca jestem pewien, czy sopocianie z tych inwestycji tak bardzo kosztownych korzystają. Roz, rozmawiam z wieloma osobami, pytam się, słuchajcie, kiedy ostatnio byliście w Operze Leśnej? To jest symbol, ja rozumiem, że ona musi być wyremontowana. To jest kwestia bezpieczeństwa i dopuszczenia nadzoru budowlanego. Ale pytam się, kiedy ostatnio korzystaliście z Opery Leśnej? Mówią, o, byliśmy raz w latach 70., w 80., -tych. te bilety są za drogie. Ale czy miasto może coś z tym zrobić? Oczywiście, że może. Miasto, które ma dochodów 300 milionów, nie musi się zadłużać na dodatkowe 100, a te 300 może spożytkować bardziej dla swoich mieszkańców. Wtedy oni mogliby powiedzieć, czy dla nich priorytetem jest opera leśna, czy dla nich priorytetem jest marina, która moim zdaniem, jeżeli miałaby powstać, to tylko i wyłącznie za pieniądze prywatnego inwestora, który uznałby, że to jest coś, na czymś można zarobić, bo to będzie inwestycja, która będzie służyła kilku, ku osobom w tym mieście, bo mimo wszystko niezbyt wielu Sopocian posiada swój własny jacht, a niekoniecznie musimy e, aż tak drastycznie i tak e, ekspansywnie rozwijać turystykę. Tak więc Sopocianie powinni powiedzieć, które inwestycje preferują i wydaje mi się, że najpierw e, skupiliby się na remoncie osiedlowych ulic i chodników, e, bo o ile pas nadmorski i turystyczne centrum miasta e, jest przykładem Zrealizowanych inwestycji, to zawahanie w głosie powodowało to, że, że ja je pod względem estetycznym i architektonicznym negatywnie oceniam, ale zrealizowanych inwestycji, które są tym poziomem minimum, to dzielnice, osiedla i rejony dalej od Monte Cassino niestety dalej mają dziurawe drogi, wysokie chodniki i nie są dostosowane do podstawowych potrzeb mieszkańców. A czy będąc prezydentem, załóżmy w poprzednich kadencjach, czy zdecydowałby się Pan na budowę hali tej widowiskowo-sportowej na granicy z Gdańskiem? Podejrzewam, że to była decyzja bardziej polityczna na skalę ogólnoregionalną czy ogólnopolską, jaką podejmowały władze Sopotu, kierując się, kierując się interesem Indywidualnym chęci wypromowania się. Pan prezydent jakiś czas temu jeszcze nie ukrywał swoich ambicji zasiadania w sejmiku Województwa Pomorskiego czy zajmowania innych wysokich stanowisk na szczeblu regionalnym bądź ogólnopolskim i myślę, że tego typu inwestycja zresztą przecież bardzo problematyczna, chociażby pod względem y, zmiany granic administracyjnych, y, co nie było taką łatwością, jak się wydawało y, włodarzom Sopotu i Gdańska. Inwestycja y, tak droga i o tyle milionów, dziesiątek milionów droższa, niż się wszyscy spodziewali, y, niekoniecznie musiała być realizowana w tym momencie. Ja wychodzę z założenia, że Należy stworzyć piramidę celów, tak? a na dole piramidy celów są te cele dla mieszkańców najistotniejsze, chociażby chodniki, drogi, przedszkola, zadbana zieleń w ich okolicy, czy możliwość segregowania odpadów blisko domu, czy na plaży, a niekoniecznie ergo arena. Wybieram się na niedzielny mecz z Trefle Sopot przeciwko Polfarmie Stargard Gdański. I bardzo jestem ciekaw, ile miejsc będzie wolnych, a ile będzie zajętych na tym wspaniałym meczu. A jako kandydat, powiedzmy, szeroko rozumianej lewicy, jak pan rozumie właśnie swoją lewicowość, kandydując w Sopocie? Co konkretnie uważa pan, że jako kandydat lewicowy ma pan takie w programie, co, co można by było zaliczyć do, do tego, no, no nie, nie gantunku, ale no, do tego spektrum sceny politycznej. Zastanawiając się nad założeniami i filozofią funkcjonowania miasta, dochodzę do wniosku, że każde miasto, jeżeli ma działać sprawnie, to ono musi być zarządzane w sposób lewicowy. I nawet ci politycy, którzy twierdzą, że są konserwatywni, liberalni, prawicowi, to w zarządzaniu miastem muszą realizować te lewicowe potrzeby każdego człowieka, potrzeby wspólne, potrzeby infrastruktury, potrzeby przyrody, potrzeby klimatu, potrzeby usług publicznych. Mój program sprowadza się do pięciu obszarów, w sumie 18 punktów. Um, yy, hasło główne to jest pod bliżej ludzi. Na tym ta lewicowość polega, żeby to bogactwo yy, naszego miasta, bez względu na to, czy to będzie 300 milionów bez zadłużania się, czy 400 milionów z zadłużaniem się, służyło mieszkańcom poprzez podniesienie jakości usług publicznych i ekologii to na przykład remont sali obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta i w ogóle unowocześnienie Urzędu Miasta, chociażby też pod względem oszczędności finansowej, a to często jest powodowane narzędziem oszczędności ekologicznej, chociażby w zakresie energii. Pojemniki do segregacji odpadów na osiedlach i na plaży, zadbana zieleń przygotowuje dosyć szeroki konspekt związany z zarządzaniem zielenią i z tą sferą wizerunkową miasta i fakt, Powołania czy też powstania karty Sopocianina, moim zdaniem trafny co do idei, ale bardzo nietrafny co do wykonania, bo w tej chwili to polega na tym, że miasto bodajże rozesłało do restauracji i punktów gastronomicznych funkcjonujących w mieście zapytanie, czy państwo bylibyście skłonni dać mieszkańcom zniżki. Co ma myśleć taki przedsiębiorca? Tak? Ja rozumiem ideę kapitalizmu, nie jestem marksistą, znam krzywą podaży i popytu i nie podważam konstytucyjnego zapisu, iż w Polsce funkcjonuje społeczna gospodarka rynkowa i wiem, co to jest gospodarka rynkowa. Taki przedsiębiorca, dostając takie pismo, w momencie, w którym on na przykład wynajmuje lokal od miasta, ubiega się w mieście o pozwolenie na sprzedaż alkoholu i wiele innych Decyzji administracyjnych, dostając takie pismo, dochodzi do wniosku, że jest to może nawet rodzaj, swego rodzaju szantaż, to jest za duże słowo, ale szantaż emocjonalny. Godzi się na to, po czym przez rok wyliczy, ile musiał, ile złotych, setek bądź tysięcy kosztował go ten program. Kosztował przedsiębiorcę. Nie powinien taki program dla Sopodzian kosztować przedsiębiorców, tylko powinien kosztować miasto, miejską kasę. Tak? Bo ja się obawiam. Czy zakładałby Pan, żeby, że miasto powinno dokładać z budżetu miasta, e, dofinansowywać taki program, kartę sopocianiną? Miasto powinno na przykład dla każdego sopocianina na rok przeznaczyć, strzelam w tym momencie kwotą, 200 zł dla każdego mieszkańca, ale każdego od urodzenia aż po y, y, wiek bardzo dojrzały czteroosobowa rodzina dostałaby rocznie 800 zł, to mogłaby być przecież karta chipowa, na którą taka kwota byłaby do dyspozycji. Teoria finansów, statystyka dowodzi, że nigdy te kwoty nie są w pełni wykorzystane, tak jak limit bezpłatnych, limit limit bezpłatnych minut przydany przez operatora telefonii komórkowej. I za te pieniążki każdy mieszkaniec Sopotu mógłby kupić sobie, ale w zupełnie rynkowych warunkach, usługi, kultury, sportu i rekreacji. Tak, żeby Sobocianie mogli korzystać częściej z Opery Leśnej, częściej z Parku może częściej z Ergo Areny. I wtedy nie byłoby sytuacji, że przedsiębiorca wyliczył, ile on musiał dołożyć do budżetu miasta i może miałby w związku z tym jakieś, moim zdaniem nieuzasadnione moralnie, ale mógłby mieć jakieś y, potrzeby roszczenia z tym związane, skoro ufundowałem ileś tysięcy złotych, to wymagam czegoś w zamian? Nie, to byłby model, kiedy jeszcze miasto z pieniędzy miejskich, nas wszystkich, mieszkańcy wsparliby tutaj funkcjonujący biznes, który później w formie y, y, odpisu z podatku CIT trafiałby znowu do kasy y, miejskiej. To byłyby pieniądze, które można byłoby przeznaczyć na kulturę, na sztukę, na sport i na rekreację, tylko w ramach miasta. Gdyby to było 200 złotych rocznie, to byłby wydatek 7, między 7 a 8 milionów złotych rocznie. Przy budżecie, dochodach 300 milionów, proszę mi wierzyć, odnoszę wrażenie, że jest to jest wykonalne. Napięty budżet teraz, tak czy inaczej, to 7 milionów to nie byłoby mało, pomimo tego, że, znaczy jest mnóstwo inwestycji, które są już rozpoczęte. Jeszcze, żeby zakończyć ten wątek e, spraw obywatelskich, e, co, czy uważa Pan, że e, takie narzędzie dla mieszkańców, jak budżet obywatelski, czyli pełna, pełna możliwość wpływania na to, na co są wydawane pieniądze z budżetu miasta, mogłoby w Sopocie zafunkcjonować? Moim zdaniem przy dojrzałości i społecznym, e, przy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i dojrzałości mieszkańców tego miasta, e, co udowodnili chociażby e, w referendum, które się odbyło w sprawie e, odwołania pana prezydenta, Lewica zawsze namawiała do udziału w tym referendum i podjęcia decyzji zgodnie z własnym sumieniem. To było jedno z niewielu referendum, chyba poza łódzkim, które przekroczyło próg ustawowy do ważności referendum. To społeczeństwo udowodniło, że jest dojrzałe i że jest odpowiedzialne. Jak najbardziej mogłoby również być odpowiedzialne za kształtowanie tego budżetu. To jest tylko 21 radnych wybieranych w tym mieście, a niestety Polska polityka ma to do siebie, że bardzo y, często i bardzo szybko w krótkim okresie po wyborach przestajemy ufać tym, których wybraliśmy. Bo w momencie, w którym oni są na plakatach, na przystankach autobusowych, są wśród nas w trakcie kampanii wyborczej, czujemy tą bliskość, a po tym okresie wyborczym, już po wynikach głosowania bywa z tym różnie. Budżet obywatelski jak najbardziej y, powinien w Sopocie y, zafunkcjonować. Większa transparentność funkcjonowania urzędu jest też potrzebna, także w aspekcie tworzenia budżetu i wydatkowania budżetu. Wzorem mogą być chociażby transparentne urzędy i samorządy państw skandynawskich, gdzie każdy obywatel może poprosić o dostęp do każdego dokumentu. Znaczy chyba tak, tak teraz też jest, bo z tego co ja się orientuję odnośnie ustawy o dostępie do informacji publicznej, no to tak naprawdę możemy prosić o wszystko tam i to każdy może prosić o wszystko. Yy, tak, ja znam ustawę o dostępie do informacji publicznej, funkcjonuje Biuletyn Informacji Publicznej również na stronie Sopockiego Magistratu. Yy, jest jeszcze yy, niestety pewna sfera funkcjonalności. Czasem można umieszczać w internecie również pewne informacje tak, żeby dostęp do nich był łatwiejszy bądź trudniejszy. Tak samo w funkcjonowaniu urzędu. To może być łatwiej bądź trudniej. Urząd powinien funkcjonować nieco transparentniej. Między innymi nie powinno być takich e, wątpliwych z, w mojej ocenie relacji między przedsiębiorcami a miastem, jak chociażby e, kto de facto finansuje kartę Sopocianina. E, i to powinno generować dalsze ułatwienia w funkcjonowaniu miasta, chociażby komunikacji, przedsiębiorczości itd.